16. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności 1. Anna Kowalczyk. I Olaf Warzyński. Nowi sędziowie złożyli w Trybunale Konstytucyjnym pismo i wyszli. Nie dostali gabinetów. Zakładamy, że pan prezes wykona tą czynność... To już pewne balony znalezione w warmińsko mazurskim wysłali przemytnicy. Najprawdopodobniej za wschodniej granicy kraju. Koniec z wakacjami albo dorabianiem na L4. ZUS będzie mógł skuteczniej sprawdzić, czy pracownik na zwolnieniu rzeczywiście jest chory. Chcą przystąpić do orzekania, dlatego przyszli do Trybunału Konstytucyjnego. Szóstka wybranych w połowie marca sędziów stawiła się dziś w siedzibie instytucji. Ale gabinety dostało tylko dwoje. To Magdalena Będkowska i Dariusz Szostek, którzy złożyli ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Pozostałych czworo ślubowało w Sejmie dlatego według prezesa Trybunału nie mogą oni objąć swoich stanowisk. Liczą jednak, że Bogdan Święczkowski dopuści ich do pracy. Złożyliśmy pismo w tej sprawie, powiedziała sędzia Anna Korwin-Piotrowska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 Przypuszczenia policjantów potwierdziły się. Balony znalezione rano w województwie warmińsko-mazurskim służyły do przemytu. Jak mówi Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, w każdej paczce były papierosy bez polskich znaków akcyzy. Nieznanego pochodzenia, ale najprawdopodobniej za wschodniej granicy kraju. Po przeprowadzeniu oględzin i udokumentowaniu zawartości ładunków te papierosy zostaną przekazane funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skarbowej i zutylizowane. Balony znaleziono w powiatach Ełckim, Giżyckim, Bartoszyckim i jeden w Olecku. A kolejne wylądowały między innymi w Kowiecie Siemiatyckim na Podlasiu. Kampania wyborcza na Węgrzech na finiszu w niedzielę wybory. Sondaże wskazują na przewagę opozycyjnej partii Tisa Pet Petera Madziara. Kluczem do zwycięstwa może okazać się poparcie mieszkańców miast średniej wielkości. Trzymający władzę Fides przez lata dominował na prowincji, a partie opozycyjne pozyskiwały najwięcej wyborców w stolicy Węgier. Zmiany preferencji wyborczych pokazują, że bitwa o głosy rozstrzygnie się gdzieś pomiędzy prowincją i stolicą. Punkt krytyczny tkwi w miastach średniej wielkości. Właśnie dlatego kandydaci obu największych partii organizują tam większość wieców wyborczych, powiedział polskiemu radiu Marton Schlangner z niezależnej sondażowni Republikon. Co piąty węgierski wyborca pozostaje niezdecydowany, ale wielu z nich najpewniej zostanie nie w domu. Do udziału w wyborach można zmobilizować co najwyżej dodatkowe 5% wyborców. Wyniki wyborów poznamy w nocy z niedzieli na poniedziałek. Budapeszt, Michał Makowski, Polskie Radio. A to co dzieje się podczas wyborów na Węgrzech będziemy śledzić w Radiowej Jedence. Relacje, wstępne wyniki i komentarze w naszej audycji specjalnej. Początek w niedzielę o 20. To są aktualności jedynki. Zmiany w 4 kontrolerzy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od poniedziałku zyskują nowe uprawnienia. A chodzi o kontrolę pracowników na zwolnieniach. Tłumaczy rzeczniczka zus ów w województwie lubelskim Małgorzata Korba. Kontroler będzie mógł wylegitymować sprawdzaną osobę i będzie mieć też prawo wstępu do miejsca, w którym przebywa ubezpieczony na zwolnieniu lekarskim. Zgodnie z nowymi przepisami osoba ubezpieczona może stracić prawo do zasiłku chorobowego za cały okres zwolnienia, jeśli w tym czasie podejmie pracę zarobkową. To samo stanie się, jeśli kontrolerzy odkryją aktywność sprzeczną z celem zwolnienia. To będzie najbardziej trzymająca w napięciu część misji Artemis II. Kapsuła kosmiczna Orion rozpoczyna z ostateczne zejście w kierunku Ziemi. Załoga okrążyła Księżyc i znalazła się na, na, na, najdalej w przestrzeni kosmicznej w dziejach ludzkości. NASA wyznaczyła moment wodowania, chwilę w której kapsuła z załogą uderzy wody Oceanu Spokojnego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 Bogi Wiktor Glover, z Majami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. już jest. Oklaski. Rozpoczęła się oficjalna ceremonia powitania obu drużyn. Tak jak mówiłeś, na początek Magdalinetti i Marta Kostiuk. I jestem bardzo ciekawa tego spotkania, dlatego że obie panie mierzyły się ze sobą dwukrotnie w ubiegłym roku w Dosze i trzy lata temu w San Diego. W obu tych spotkaniach lepsza była Ukrainka. Zobaczymy jak będzie dziś. Zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie. A o tym spotkaniu oczywiście będziemy informować na naszej antenie w następnych serwisach. Teraz informacja, która zszokowała piłkarską Polskę. W wieku zaledwie 49 lat zmarł Jacek Magiera, drugi trener reprezentacji Polski. Trener zasłał na treningu biegowym we Wrocławiu. Został przetransportowany do szpitala, ale niestety nie udało się go uratować. Dwa razy zdobywał Mistrzostwo Polski jako piłkarz, raz jako trener z Legią Warszawa. Był też wicemistrzem kraju ze Śląskiem Wrocław oraz mistrzem Europy do lat 16. Wspomina Andrzej Janisz. Chyba ważniejsze jest to, jakim...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 Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen CITO firmy Reuter. Kolagen CITO firmy Reuter. Nastawy kości cerę. Pogoda. W centrum i na zachodzie kraju dużo rozpogodzeń i przejaśnień. Miejscami na południowym wschodzie opady deszczu. Na termometrach od 5 stopni, miejscami na Lubelszczyźnie i pod halu przez 8. W centrum do 11 stopni na Pomorzu Zachodnim ciśnienie spada w Warszawie 1500 hektopaskali.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 W piątek po dwudziestej pierwszej. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Jedynka. Polskie radio. 14 minut po godzinie 16. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu w piątek. No i mówię ten piątek wielkimi literami. Mam nadzieję, że słychać. Zaczynamy popołudniówkę. Ekspres, jedynki. Choć tak naprawdę dziś nie ekspres, a czajniczek. Proszę sobie przygotować jakąś ładną filiżankę albo ulubiony kubas. Lubię herbaty sypane. Przede wszystkim różne odmiany zielonych, owocowe, orientalne. Ile pan litrów wypija herbaty dziennie? Wypijam koło siedmiu herbat minimum dziennie. Nie pan jedyny, bo jak się okazuje Polacy są w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o picie herbat, więc będę dzisiaj państwa też pytała o te ulubione i ulubione na nie sposoby. 22, 139 22 02 to jest telefon do nas, a w popołudniowcu będziemy mówić o najnowszych wynikach badań herbat które można kupić w naszych sklepach. Będziemy też dzisiaj przekonywać, że pośpiech wcale nie poniża, jak to się zwykło mówić wręcz przeciwnie, może on służyć naszemu zdrowiu, no a już za chwilę o powrocie z bardzo dalekiej podróży. Najbardziej dramatyczny i najbardziej niebezpieczny moment misji jeszcze przed astronautami. To jest Ekspres Jedenki. Dzień dobry Państwu. Raz jeszcze zaczynamy. Piątkowa popołudniówka, radiowej jedenki 18 minut po godzinie 16. Wprawdzie, jeśli chodzi o misję Artemis, większą karierę zrobił pewien krem czekoladowy, który sobie w nieważkości przefrunął w statku. Natomiast herbatę pewnej firmy w pomarańczowym opakowaniu też można było zobaczyć. No tak sobie dzisiaj te różne wątki będziemy łączyć. W końcu dzisiaj dzień grafki. jest podobno, więc jakoś to zepniemy do godziny 18 w Ekspresie 1, ale rzeczywiście teraz o no takim oficjalnym końcu misji Artemis Dwa astronauci wracają do domu. Dzisiaj w nocy wodowanie na Oceanie Spokojnym i z nami jest teraz Michał Strzałkowski. Witaj Michale. Dzień dobry. Tak sobie pomyślałam, że, bo mając bogate doświadczenie w obu dziedzinach, że podróż w kosmos jest trochę jak zdobywanie Everestu, czyli powrót może być jeszcze ważniejszy. No jako człowiek, który nigdy nie był ani na Montevereście, ani w przestrzeni kosmicznej, domyślam się, że może tak rzeczywiście być. A poza żartami oczywiście, no tak jest, że rzeczywiście powrót jest trudniejszy z trochę innych powodów. W przypadku himalajzmu często mówi się o tym, że to już jest po prostu zmęczenie tych himalajstów, że zawsze zejście w dół musi być szybsze, bo, bo trzeba zdążyć, póki to... Bo Podejście można prawda, w każdej chwili przerwać, ze schodzeniem jest trochę trudniej. Natomiast jeśli chodzi o powrót na Ziemię, to przede wszystkim problemem jest to, że trzeba wejść w tę atmosferę i rzeczywiście eksperci są absolutnie zgodni, że lądowania są dużo trudniejsze i dużo bardziej niebezpieczne niż starty. A zdaniem Tomasza Drelli z Planetarium Centrum Nauki Kopernik, tak naprawdę to, co się za tych kilka godzin wydarzy, to będzie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 Nie tylko przeciążenia, ale także bardzo wysoka temperatura wokół kapsuły jest problemem, mówi z kolei Jerzy Rafalski z Planetarium w Toruniu.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 No i to, co się działo przez ostatnie godziny w statku Orion, to było wielkie ształowanie. Kto jest żeglarzem, tłumacz, to już tłumacz. się domyśla, o co chodzi. Chodzi o to, żeby przymocować absolutnie wszystko w kabinie, żeby w momencie, kiedy będzie bujało, kiedy będzie rzucało, a to będzie bardziej bujało niż nawet w czasie sztormu, żeby nic tam się nie oderwało. Żaden nic żaden się z kremem czekoladowym latać nie Albo... może albo cokolwiek innego nie może latać, bo może kogoś uderzyć i naprawdę przy tego typu przeciążeniach to może być nawet śmiertelne uderzenie, więc ostatnich kilka godzin to było absolutnie zabezpieczanie każdego najdrobniejszego elementu tej kapsuły. Astronauci przebrali się też z powrotem w te pomarańczowe kombinezony, w których byli podczas startu, założyli kaski i po prostu przygotowywali się do tego momentu. Kluczowych będzie tych kilkanaście minut wchodzenia w atmosferę i wtedy niestety właściwie nikt już nie może nic zrobić. Oni założyli w statku, ani centrum kontroli lotów. Trzeba mieć zaufanie, że ta automatyka zadziała tak, jak ma zadziałać, że wszystko zostało dobrze policzone. Kąt wejścia, prędkość. No i oczywiście ludzkość ma ogromne doświadczenie tych choćby z orbity kosmicznej, ze stacji, międzynarodowej stacji kosmicznej powrotów było wiele. Wracały statki bezzałogowe. My to Chociaż wielokrotnie, to wielokrotnie ćwiczyliśmy. Ale to różne inne tak. od siebie okoliczności. Ale Michał, powiedz jeszcze proszę krótko. To taki delikatny sygnał dla Ciebie. Co jeszcze po tym, jak szczęśliwie trzymamy za to, kciuki wylądują. Tak, rzeczywiście. No, potem będzie misja Artemis 3 w przyszłym roku. To będzie testowanie lądownika jeszcze na ziemskiej orbicie, tego, który w misji Artemis 4 poleci na Księżyc, żeby, żeby tam dokonać pierwszego lądowania. No ale jak mówi doktor Aleksandra Bukała z Piapspace Space i była szefowa misji Ignis, z którą dzisiaj miałem przyjemność rozmawiać na antenie 1. chodzi już o coś zupełnie innego niż jeszcze w czasach programu Apollo.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 A jeśli chodzi o samą misję Artemis II, no to tuż przed drugą polskiego czasu, drugą w nocy, Splashdown, czyli to wielkie chlub do Pacyfiku. No i będzie trzeba stamtąd załogę wyłowić razem ze statkiem Orion. Statek Orion zapewne do muzeum, a załoga po krótkim odpoczynku, po sprawdzeniu, czy wszystko jest dobrze z ich zdrowiem, zapewne udzielać wywiadów, wizytować różne miejsca, zaproszeni są do Białego Domu. No i cóż, cieszyć się tym, że byli pierwszymi od ponad pół wieku ludźmi, którzy znaleźli się w okolicy Księżyca. I znaleźli się tak daleko, właściwie najdalej w historii od ziemi. 9 godzin 43 minuty, dokładnie tyle. Dzieli nas od tego Splashdown, o którym mówił Michał Strzałkowski. Michale, bardzo dziękuję. No to podejrzewam, że dzisiaj w NASA będą pić melisę. No właśnie, my już za chwilę o herbatach i herbatkach. in love with your mind I don't won't even mention the way your body perfectly designed so fine and judging from your outlook on life I knew this would be more than just one night but now I'm ready for the next level and you're telling me you need more time no crime nothing wrong with waiting a little bit you know this is more to me than just getting it But you only get a love like this once in a lifetime And if this is our chance, I ain't missing it My whole life, I never felt like this Just wanna run with it, I don't wanna fight this I ain't rushing you to make up your mind Just wanna put some more quality in every time Come on, girl Ooh. I'm rushing you I know you like to take your time I'm already sold by the idea Of you and I Just tell me where I need to sign Cause I've been searching for a So don't Piątkowy Ekspres Jedynki. dzisiaj spotykamy się w Popołudniowce. Przy herbacie pani Alicja pisze do nas. Ja robię mieszanki różnych herbat, czarnych, mocnych, parzonych w czajniku, czasem z sropem z żurawiny albo z syropem z pigwy i cytryny. Tak pani Alicja napisała, że lubi sobie troszkę pokombinować. Jak pokazują badania, my jesteśmy jako Polacy w europejskiej czołówce miłośników herbaty. Pytanie tylko czy wiemy, co trafia do naszych ukochanych kubasów i pięknych filiżanek. To wszystko sprawdziła inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych o wynikach tej kontroli ale też o naszej herbacianej, polskiej miłości już teraz i za kostyszyn. Polacy są prawdziwymi miłośnikami herbaty. Pod względem jej spożycia zajmujemy czwarte miejsce w Europie. Więcej piją tylko Irlandczycy, Brytyjczycy i Rosjanie. To napój, który dla jednych jest codziennym nawykiem, dla innych małym rytuałem. W gronie rodzinnym zasiadamy sobie głównie z synem i celebrujemy. Parzymy odpowiednią temperaturę, wlewamy wody, wyszukujemy fajną herbatkę i pijemy i toczymy sobie różne rozmowy rodzinne przyjemne na ogół. Herbata to nie tylko smaki i przyzwyczajenie, to także właściwości zdrowotne. Zawiera antyoksydanty, może wspierać koncentrację i pamięć, przypomina dietetyczka Enelmet Oliwia Poniatowska. W herbacie występuje ponad kilkadziesiąt rodzajów związków biologicznie czynnych. Na szczególne wyróżnienie zasługują związki polifenolowe, takie jak flawonoidy, katechiny oraz garbniki. Obecność tych związków w herbacie powoduje, że jej spożycie przyczynia się m.in. do obniżenia ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia, zmniejszenia ryzyka chorób nowotworowych czy poprawy profilu lipidowego. Katechiny zawarte w zielonej herbacie wspierają również funkcje poznawcze i mogą stanowić profilaktykę chorób neurodegeneracyjnych, w tym np. choroba Alzheimera. Ale eksperci przypominają, liczy się również jakość herbat i herbatek owocowych. Tę sprawdziła Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę herbat i herbatek owocowych znajdujących się w obrocie w opakowaniach jednostkowych na etapie produkcji, jak i sprzedaży detalicznej. Inspektorzy przyjrzeli się herbatom czarnym, zielonym, czerwonym i białym, zarówno liściastym, granulowanym, jak i sproszkowanym oraz herbatkom owocowym. Herbatki owocowe to określenie stosowane do wyrobów nie zawierających w składzie herbaty, a jedynie np. różnego rodzaju suszone owoce lub zioła. Do badań laboratoryjnych pobrano 148 próbek. Nieprawidłowości w zakresie parametrów fizyko-chemicznych stwierdzono w 14 partiach. Mówi Joanna Narożniak, rzeczniczka Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. I tak, wśród tych nieprawidłowości stwierdziliśmy m.in obecność zanieczyszczeń mineralnych, zawyżoną zawartość cukrów w stosunku do deklaracji zawartej w wartości odżywczej, zawyżoną wilgotność względem specyfikacji produktu, brak zadeklarowanego lub obecność niezadeklarowanego składnika, np. przykład porzeczki zamiast z żurawiny. W zakresie znakowania skontrolowano 226 partii produktów, z czego zakwestionowano 63, a więc 30%. W zakresie znakowania wśród nieprawidłowości stwierdziliśmy Stosowanie niepełnej nazwy lub wyłącznie nazwy fantazyjnej, bezpodstawne nazwanie produktu herbatą w przypadku gdy do produkcji nie zostały użyte liście grzewu herbacianego, brak lub nieprecyzyjną informację o procentowej zawartości składnika podkreślonego w nazwie, np. Na wiśnie do 40%, brak lub błędne oznaczenie daty minimalnej trwałości albo nieprecyzyjne wskazanie miejsca jej umieszczenia, wreszcie brak instrukcji użycia. Choć herbata pozostaje jednym z najchętniej wybieranych napojów w Polsce, eksperci podkreślają, warto czytać etykiety i świadomie wybierać to, co trafia do naszych filiżanek. Chociaż herbata jest zwolniona z obowiązku podawania informacji o wartości odżywczej, jednak w przypadku herbat z dodatkami, na przykład owocami, podanie informacji o wartości odżywczej jest obowiązkowe. No i od królową od jakiegoś czasu jest matcha, czyli ta japońska sproszkowana zielona herbata. Mówi się, że to jest zielony gigant na rynku, ale niektórzy szepczą, że zastąpi ją UB, ale to już jest taki fioletowy korzeń. 16:31 na zakarach. Grot aktualności Anna Kowalczek Nawet minus 8 stopni przy gruncie IMGW ostrzega przed przymrozkami. Cała Polska bez wyjątku pokryta jest alertami. Będą obowiązywać od 18 do jutra do 8 rano.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 Cena benzyny w dół za, z obwieszczenia ministra energii wynika, że od jutra do poniedziałku za litr 95 kierowcy zapłacą maksymalnie 6 ,14 zł, 14 groszy, czyli 3 grosze mniej niż dziś. Wzrośnie za to cena diesla. Litr będzie kosztować 7,68, to 2 grosze więcej niż dziś. Norwescy kierowcy protestują przeciwko wysokim cenom paliw. Kilkaset samochodów próbowało zablokować dziś centrum Oslo. Policji udało się w porę zatrzymać kolumnę, zanim wjechała do śródmieścia. Prezydent Francji Emmanuel Macron na pierwszej audiencji u Leona XVI towarzyszyła mu żona. W Watykanie byli ponad dwie godziny media. Podkreślają serdeczny klimat spotkania papieża z prezydentem Francji. Pełne wydanie aktualności o 17. Zapraszam. Jeśli dobrze widzę, to właśnie w Watykanie prezydent Francji po raz pierwszy publicznie pojawił się bez okularów, w których występował przez ostatni czas, a które komplementował w Davos prezydent Donald Trump. To te, które założył, żeby ukryć infekcję oka, tak? Tak, i które były niezbędne, żeby chronić oczy przed światłem, między innymi takie awiatory bardzo charakterystyczne, dzisiaj już bez tych okularków w Watykanie. To nie wypadałoby chyba do papieża w okularach słonecznych? być może masz rację. To by było troszkę dziwne. <grymne> Bez okularów I też, Karol. I wyłożyłby nogi na stół. Nie, no, to się <grymne> trzeba zachowywać. Ale dwie godziny trwała rozmowa, słyszeliśmy w aktualnościach. To już, miał to już prawie kwadrans. spowiedź. <laughs> Ty będziesz miał kwadrans za chwilę ze swoim Ty miał kwadrans I tak bardzo dużo nam się uda powiedzieć. Naszym gościem będzie Michał Wawrykiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej, współtwórca inicjatywy Wolne Sądy. Zapytam oczywiście o sytuację w Trybunale Konstytucyjnym, ale też o bardzo intensywny weekend w polityce międzynarodowej. Będziemy patrzyli na Iran i będziemy patrzyli na Budapeszt. I ta rozmowa, rozmowa dnia popołudniowa, aż za trzy minuty w Radiowej 1 But it cannot keep me away From the sound Holding my breath Cause my heart beats too loud Flashing lights Couldn't sing on the skin Facing my desire Caught me by surprise Not too falling order Once the moon is on the rise Maybe I'm dreaming Maybe I'm crazy But I think I'm seeing What you and I can be, baby Fixing my desire, I see it in your Program Pierwszy Polskiego Radia Piątkowa Popołudniówka za 12 minut, godzina 17, czyli już teraz Karol Sorówka i jego gość. Rozmowa dnia. W studiu Radiowej Jedynki jest Michał Wawrykiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej, współtwórca inicjatywy Wolne Sądy. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry. Czy chaos w Trybunale Konstytucyjnym jeszcze się pogłębi? Nie, wręcz przeciwnie. Ja uważam, że od wczoraj następuje proces, rozpoczął się wreszcie proces odbudowy niezależności odbudowy autorytetu, powagi tej instytucji po 10 latach, kiedy ta instytucja była nieustannie demolowana i tak naprawdę zabrana obywatelom. Chcemy, aby Trybunał Konstytucyjny został przywrócony obywatelom, aby znów pełnił tę ogromnie ważną rolę sądu konstytucyjnego, który kontroluje prawo uchwalane w parlamencie pod kątem jego zgodności z ustawą zasadniczą. Trudno skrócić i podsumować to, co wydarzyło się w Trybunale w ciągu ostatnich 10 lat, ale ten, te ostatnie wydarzenia dotyczą wyboru sześciu sędziów przez Sejm. Powinni złożyć ślubowanie przed prezydentem w Pałacu Prezydenckim, ale prezydent zaprosił tylko dwoje sędziów. Czworo, nie czekając na zaproszenie, złożyło ślubowanie w Sejmie. Ślubowanie, którego prezydent nie uznaje, to jednak zapowiada się na dalszy podział i dalszy spór wokół Trybunału. No, To ma wyłącznie charakter polityczny, te zastrzeżenia ze strony prezydenta, kancelarii, obozu PiSu, e, ponieważ zgodnie z prawem e, sędziowie zostali e, sędziami Trybunału Konstytucyjnego z chwilą podjęcia uchwały przez Sejm. Bo wyłącznie Sejm ma kompetencje do powołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Tak stanowi wprost Konstytucja, artykuł 194 Prez. Prezydent nie ma żadnej ustrojowej roli w procesie powołania Zupełnie sędziów. inaczej widzą to ministrowie prezydenta. Y ich zdaniem prezydent jest strażnikiem konstytucji, który może wstrzymać się z przyjęciem ślubowania, jeżeli ma wątpliwości, czy procedura przebiegała prawidłowo. No właśnie, to jest no absolutnie. Tak był minister Bogucki chociażby. No, trudno odnosić się do tego, co twierdzi urzędnik państwowy, bo on nie jest żadnym e, wyznacznikiem, czy nie jest twórcą e, prawa w Polsce. Powołał Mamy się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku i Zbigniew Bogucki uważa, że właśnie w tym wyroku jest zapisane, że prezydent w razie wątpliwości może się wstrzymać z przyjęciem tak, ślubowania. Tylko pan Bogucki nie powiedział kiedy, a o tym jest mowa w dalszej części uzasadnienia tego wyroku, wyroku K34 przez 15, w którym jest powiedziane, że może się wstrzymać w sytuacjach absolutnie nadzwyczajnych, jeżeli by okoliczności powstałe po powołaniu sędziego przez Sejm uniemożliwiały jego zaprzysiężenie. Na przykład, gdyby został złapany na gorącym uczynku jakiegoś przestępstwa, czy no, doznał no, chociażby rozległego wylewu, nie mógł obejmować tej funkcji. Do takich sytuacji to orzeczenie się odnosi. Ale pan Bogucki też nie powiedział o kolejnym orzeczeniu z tego samego roku, z 2015 roku, K35 przez 15, gdzie jest powiedziane, że przepis ustawy, który ogranicza prawa Sejmu do powołania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 On ma tylko zaprosić ich do Pałacu Prezydenckiego i odebrać od nich ślubowanie. Argument prezydenta i jego ministrów bardziej dotyczy tego, w jaki sposób sędziowie zostali wybrani. Mówią o pewnych wątpliwościach dotyczących procedury, wątpliwościach, które ma rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny. Prezydent złożył wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Prezydentem właśnie w sprawie wyboru sędziów. Czy należało poczekać? Czy ci sędziowie powinni byli poczekać, aż ten spór przez Trybunał zostanie rozstrzygnięty? Sędziowie mają obowiązek niezwłocznie przystąpić do wykonywania swoich obowiązków, czyli do orzekania. Zostali powołani przez Sejm, przypomnę, 13 marca. Prezydent kilka tygodni zwlekał z Zaproszeniem ich do Pałacu Prezydenckiego i nic nie wskazywało na to, że zaprosi. Dlatego, że, dlatego też sędziowie postąpili jak najbardziej słusznie, że złożyli to ślubowanie wobec prezydenta RP... Podkreślam wobec, to nie znaczy przed prezydentem, bo w wielu ustawach mamy mówi się o tym, że dana czynność ma być dokonana przed jakimś organem. Tutaj mowa, mowa jest w ustawie o ślubowaniu wobec prezydenta i takie też ślubowanie zostało złożone. No nie musi być złożone w żadnym razie w osobistej obecności głowy państwa, tym bardziej w sytuacji, w której ta głowa państwa próbuje destabilizować proces objęcia urzędu i nie zaprasza, nie organizuje uroczystości złożenia ślubowania. Więc y, sędziowie bez wątpienia postąpili słusznie i nie ma tutaj żadnego sporu kompetencyjnego, bo nie ma żadnej kompetencji, które byłyby sporne wobec y, dwóch organów. A czy ta uroczystość w Sejmie zaprzepaściła pewne polubowne rozwiązanie tego całego sporu. Trochę tak to widzi wspomniany Zbigniew Bogucki, który powiedział, że ci sędziowie składając ślubowanie w Sejmie niejako zrzekli się swojej funkcji. Czyli można to interpretować tak, że w tej sytuacji prezydent już na pewno ich nie zaprosi, a rozważał zaproszenia, albo analizował. No. Te wszelkie takie prawno-polityczne fantasmagorie pana Boguckiego zmierzają wyłącznie do zaostrzenia konfliktu yy, i zaostrzenia no, tego chaosu w Trybunale Konstytucyjnym. Absolutnie nie zmierzają w kierunku jakiejkolwiek koncyliacji porozumienia, dlatego, że jego argumenty nie mają żadnego waloru prawnego. Tak jak powiedziałem, prezydent nie ma żadnej roli konstytucyjnej ani ustawowej w procesie powołania sędziów, yy, bo gdyby tak było, to konstytucja o tym by mówiła. Na przykład przy przy powołaniu sędziów do sądów powszechnych, sądu najwyższego, sądów administracyjnych prezydent ma kompetencje, ma prerogatywę powołania sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Tu jest zupełnie inaczej. Tutaj Sejm dzieli się swoją kompetencją z Trybunałem Konstytucyjnym. Dlatego powołuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo mówi się o tym, że y, Trybunał Konstytucyjny jest tak zwanym negatywnym ustawodawcą, bo może niektóre ustawy, które są niezgodne z Konstytucją, y, wyrzucić z systemu prawnego. Dlatego to Sejm powołuje sędziów Trybunału Konstytucyjnego i to, co mówi y, szef Kancelarii Prezydenta na ten temat, na temat ewentualnej kompetencji prezydenta, no nijak się nie ma do rzeczywistości prawnej. Zapytałem na początek, czy pogłębi się chaos w Trybunale Konstytucyjnym i do tego pytania wrócę, dlatego że prezesem Trybunału nadal będzie Bogdan Święczkowski. Do 2030 roku to on będzie decydował o przydzielaniu spraw, o wyznaczaniu pensji na przykład i w, na, w skrócie ma bardzo wiele narzędzi ku temu, żeby po prostu blokować pracę tym sędziom wybranym przez Sejm. Bogdan Święczkowski, który był niegdyś zastępcą Zbigniewa Ziobry, kandydatem do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości, nie jest prawidłowo powołanym prezesem Trybunału Konstytucyjnego. O tym warto przypominać. Tak stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Wielka Izba w wyroku z grudnia 2025 roku. A to Prezes... sędziowie powinni się teraz tak zachować, jakby go nie było? Jakby nie był prezesem? On dzierży w sposób faktyczny stery w Trybunale Konstytucyjnym no i nikt nie będzie go siłą stamtąd wyrzucał. Tu jedynie siła prawa może go pozbawić tego faktycznego władztwa nad Trybunałem A Konstytucyjnym. koalicja nie szuka sposobu na to, żeby go jednak pozbawić tej funkcji? Słyszałem, że jakieś przymiarki są. Tu nie tyle koalicja, ale też trzeba pamiętać o tym, że yy, prokuratura chce postawić zarzuty yy, panu Święczkowskiemu. Bardzo poważne zarzuty związane z inwigilacją, i do tego jest potrzebne zniesienie jego immunitetu. I myślę, że tego bardzo obawia się pan Święczkowski, bo przy nowych sędziach mogłaby, nas, mogłaby się pojawić większość... Ale dwoje, by... którzy złożyli ślubowanie przed prezydentem, to jeszcze nie wystarczy. Być może jeszcze nie wystarczy i dlatego nie chcę dopuścić tych, tej czwórki. A, a druga kwestia no to jest też potencjalne postępowanie dyscyplinarne, które może mu grozić za jego sposób zarządzania Trybunałem Konstytucyjnym. No i teraz mamy kolejną przestrzeń, taką wręcz prawnokarną. Bo jeśli nie dopuści do orzekania prawidłowo powołanych sędziów, którzy złożyli ślubowanie, czyli mówię całej szóstki, nie przydzieli im gabinetów, nie będzie przydzielał spraw... A to tu już wiemy, że tego nie zrobi, bo to, zapowiedział, to że gabinetów nie przydzieli do pracy nie dopuści, mogą korzystać z biblioteki. No więc jeśli, to wypowiedź jest wczoraj. jeśli Bogdan Święczkowski dalej będzie e, nie dopuszczał sędziów do orzekania, to w mojej ocenie dopuszcza się przestępstwa z artykułu 231, przestępstwa urzędniczego, nadużycia swojej władzy, niewykonania obowiązków. Czyli do 2030 prezesem nie będzie w pana ocenie, jeżeli to dobrze rozumiem? Ja uważam, że nie, dlatego że ten proces... Przywracania obywatelom Trybunału, przywracania jego godności i autorytetu niezależności obejmuje także powołanie prawidłowe prezesa Trybunału, a Bogdan Święczkowski takim prawidłowo powołanym prezesem Trybunału nie jest. Panie pośle, co w niedzielę wydarzy się na Węgrzech? I to jest pytanie, które co jest bardzo interesujące, zadaje sobie bardzo wielu liderów tego świata w bardzo wielu językach. Tak, to jest niesamowite, że cały świat koncentruje się teraz na wyborach, w tym no, relatywnie małym kraju, ale te wybory są ogromnie ważne, dlatego, że po 16 latach e, autokratycznego reżimu e, Wiktora Orbana, ewidentnie proputinowskiego rządu, który skompromitował się swoimi relacjami z Kremlem, e, przychodzi czas, kiedy, wierzę w to głęboko, Węgrzy odzyskają wolność demokrację i wrócą e, do Europy. E, to będzie to, że, międzynarodowa bitwa prawicy z liberałami? Wierzę w to, że m, e, Peter Magyar, lider opozycji, lider partii TISA, e, który jest ogromnie charyzmatycznym przywódcą i który pociągnął za sobą e, naród węgierski myślę, że w, ogromnym, e, w ogromnej części będzie w stanie zdobyć e, wręcz być może większość konstytucyjną w parlamencie węgierskim. Przy ordynacji węgierskiej, zresztą skrojonej przez Viktora Orbana, będzie to ekstremalnie trudne, prawie że niemożliwe. Ta ordynacja, która była skrojona na największe niegdyś ugrupowanie, czyli Fides, może teraz paradoksalnie sprzyjać tis -y, która jest największym ugrupowaniem i ma największe poparcie społeczne w okręgach jednomandatowych, gdzie decyduje no niemal jeden głos y, przy y, objęciu mandatu, może się okazać, że właśnie TISA będzie beneficjentem tego systemu i wygra z y, ogromną przewagą nad Fidesem. Dla koalicji to też... Raczej ważne wybory pan poseł osobiście występował e, na wiecu zorganizowanym przez Spitera Maciana. Tak, to są bardzo ważne wybory. Myślę, że dla całej Europy, ale i dla świata, bo to jest. Y też sygnał do demokratów na całym świecie, że nad autokratycznymi rządami może skutecznie wygrywać demokracja po prostu wolą i głosami ludzi. Mimo zabetonowania państwa tak głębokiego, z jakim mamy do, czyn do czynienia na Węgrzech, takiego instytucjonalnego sparaliżowania wręcz tego kraju. To jest sygnał dla całego świata Demokracja zwycięża nad autokracją Zobaczymy co wydarzy się w niedzielę na Węgrzech Michał Wawrykiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej Współtwórca Inicjatywy Wolne Sądy Bardzo dziękuję za rozmowę Dziękuję bardzo Z naszym gościem rozmawiał Karol Surówka Od razu zapraszam w niedzielę wieczorem Specjalna audycja też poświęcona wyborom na Węgrzech W Radiowej 1 oczywiście A to jest Ekspres 1 za 10 minut 17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 Komplement diety Valerin sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin sen, zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela pomaga odprężenie. Wyciąg z chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Nowa super superhybryda BYD Atto2 DMI. Prosty sposób na oszczędną jazdę. W mieście jeździsz na prądzie nawet 150 km.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 Patryk Bedliński, zapraszam. Pojazd osobowy wjechał w bariery energochłonne przy autostradzie A1 między węzłami Stanisławie i Rusocin. To szósty kilometr i trasa do Gdańska. Tam zablokowany mamy jeden z pasów do Trójmiasta. Na A4 tymczasem korek w Śląskiem, między węzłami Francuska i Murckowska, czyli na wysokości Katowic. Na 339 kilometrze ciężarówka przewróciła się w miejscu połączenia czwórki z drogą krajową 86. Nie ma możliwości zjazdu z autostrady w kierunku Tychów, ale Ruch w ciągu głównym autostrady powinien odbywać się bez utrudnień, choć bardzo powoli się poruszamy w kierunku Krakowa. Ostatni węzeł przed korkiem w kierunku właśnie stolicy Małopolski to Batory, czyli Chorzów. Korkuje się też S86 z Katowic do Sosnowca. Powolna jazda na północy kraju na S6 między węzłem Gdańsk-Południe a bramkami w Rusocinie. Tutaj bardzo powoli jedziemy w kierunku Łodzi. Powoli poruszamy się też Krajową Dwudziestką między Żukowem i połączeniem z Ekspresówką a Egiertowem. Na S8 problemy w okolicach Zduńskiej Woli. Między węzłami Zduńska Wola Wschód i Zduńska Wola Zachód. Na trasie do Wrocławia miało miejsce zderzenie dwóch pojazdów osobowych. Skutek to blokada jednego pasa. Jedziemy tylko tym prawym. Na wysokości Janek i Nadarzyna kierowcy napotkają korek na S8 jadąc z Warszawy w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Na drodze 25 między Strzelnem a Koninem wciąż może jeszcze obowiązywać ruch jednym pasem na zmianę. W okolicach miejscowości Pilich ciężarówka wjechała do rowu. Na trasie 75 między Brzeskiem a Nowym Sączem też problemy. W okolicach Tęgoborza zapalił się pojazd dostawczy i został wprowadzony ruch tylko jednym.